ZIMOWE OPOWIEŚCI Lucy Mount Montgomery Boże Narodzenie w Red Butter. Oczywiście, że Święty Mikołaj się zjawi – stwierdził Jimmy Martin z przekonaniem. Jimmy miał 10 lat, a w tym wieku pewność siebie przychodzi z łatwością. – Musi, przecież jest Wigilia, jak dotąd zawsze nas odwiedzał. Przecież to wiecie, prawda? Bliźniaczki wiedziały, a dziesięcioletnia mądrość starszego brata rozpędziła pozostałe wątpliwości. Wcześniej pojawiła się jedna straszna chwila, kiedy Teodora westchnęła i oznajmiła, że nie powinni być zbyt rozczarowani, jeśli Mikołaj w tym roku nie przyjdzie, ponieważ zbiory nie obrodziły i może mu nie wystarczyć prezentów dla wszystkich dzieci. – Przecież jemu to nie robi żadnej różnicy – zbeształ ją Jimmy. Teodoro Prentis, dobrze wiesz, że święty Mikołaj jest bogaty bez względu na coroczne zbiory. Nie udały się trzy lata temu, zanim jeszcze umarł nasz ojciec, ale i tak do nas przyszedł. Bliźniaczki, wy zapewne też tego nie pamiętacie, ponieważ byłyście wtedy zbyt małe, ale ja nie zapomniałem. Tak więc na pewno odwiedzi nas i w tym roku, niech już was głowa o to nie boli. Przyniesie mi łyżwy, a wam wasze wymarzone lalki. Wie, że go wyczekujemy. Napisaliśmy do niego list w zeszłym tygodniu i wrzuciliśmy go do kominka. No i rzecz jasna, będą owoce i cukierki. A mama już poszła do miasta po indyka. Mówię wam, to będą piekielnie dobre święta. Przynajmniej nie używaj takiego języka, Jimmy, Westchnęła Teodora. Nie miała serca, żeby pozbawiać ich dalszej nadziei. Zresztą kto wie... Pomyślała, może ciotce Elisabeth uda się dostać dobrą cenę za sprzedaż źrebaka? Jednak miała do tego poważne wątpliwości, więc westchnęła raz jeszcze i spojrzała za okno w dal. Ścieżkę wijącą się przez prerię oświetlało na czerwono słońce, chylące się już ku horyzontowi w to krótkie zimowe popołudnie. Czy ludzie zawsze tak wzdychają, kiedy skończą 16 lat? – zainteresował się Jimmy. – Bo nie wzdychałaś, gdy byłaś piętnastolatką, Teodoro. Wolałbym, żebyś przestała, bo czuję się jakoś dziwnie, kiedy to robisz. – To taki paskudny nawyk, którego ostatnio nabrałam. Teodora próbowała się zaśmiać. – Starzy ludzie miewają takie nudne zwyczaje, wiesz? – 16 lat to ogromna starość, prawda? – zadumał się chłopiec. – Powiem ci, co ja będę robił, kiedy dojdę do twojego wieku, Teodoro. Spłacę pożyczkę na dom, kupię mamie jedwabną suknię, a bliźniaczką fortepian. Czy to nie będzie eleganckie? Oczywiście ja będę mógł to zrobić, ponieważ jestem mężczyzną. Gdybym był dziewczyną, nie mógłbym, wiesz? Mam nadzieję, że wyrośnisz na dobrego i odważnego mężczyznę i okażesz się prawdziwą pomocą dla waszej matki. Odparła Teodora cicho, po czym usiadła przed ciepłym kominkiem i posadziła sobie na kolanach pulchne bliźniaczki. Będę dla niej bardzo dobry, o to się nie musisz martwić. Odparł chłopiec i ukucnął na dywaniku przed kominkiem. Była to skóra ściągnięta z kojota, którego ich ojciec zastrzelił cztery lata wcześniej. Uważam, że należy dobrze traktować matkę, ponieważ ma się ją tylko jedną – a teraz opowiedz nam historię, Teodoro, ale prawdziwą, taką, gdzie jest dużo walk. Tylko proszę, nikogo nie uśmiercaj. Lubię opowieści, w których są bitwy, jednak wolę, gdy ludzie wychodzą z nich żywi. Teodora zaśmiała się i rozpoczęła opowieść o rebelii północno-zachodniej. Historia ta miała podwójną zaletę. Była bowiem nie tylko ekscytująca, ale i całkiem prawdziwa. Gdy dziewczyna skończyła, za oknem zapadła już noc. Bliźniaczki przysnęły, jednak oczy Jimiego błyszczały z podniecenia. – Cudowne – powiedział. – Opowiedz jeszcze jedną. – O nie, czas spać – odparła Teodora stanowczo. – Jedna opowieść naraz. Taką mam zasadę. Dobrze o tym wiesz. – Kiedy ja chcę poczekać, aż matka wróci do domu – zaoponował chłopiec. Nie ma mowy. Twoja mama może wrócić bardzo późno, ponieważ czeka na pana portera. Poza tym nie wiemy, kiedy przyjdzie Mikołaj. O ile w ogóle przyjdzie. Gdyby przejeżdżał obok i zobaczył was kręcących się po domu, zamiast smacznie śpiących w łóżkach, z pewnością by zawrócił i nic wam nie zostawił. Ten argument w końcu przekonał biednego Jimiego. No dobrze, dobrze. – Ale najpierw musimy powiesić skarpety. – Bliźniaczki, przynieście swoje niedzielne pończoszki. Maluchy odbiegły radośnie i po chwili wróciły z pończochami, które Jimmy przywiesił na kominku. Wtedy dopiero dzieci posłusznie rozeszły się do łóżek. Teodora westchnęła raz jeszcze, po czym usiadła przy oknie, gdzie mogła wypatrywać pani Martin, wracającej przez spowitą światłem księżyca Prairie i jednocześnie zajmować się swoją robótką. Być może dojdziecie do wniosku, przez to całe wzdychanie, że Teodora to bardzo melancholijna i smutna młoda osobka. Nic bardziej mylnego. Było to najweselsze i najśmialsze 16-letnie dziewczę, w całej prowincji Seskeczyłan, co potwierdzały błyszczące brązowe oczy oraz policzki z zabawnymi dołeczkami. Westchnienia nie wynikały bowiem z natury Teodory, lecz z lęku o to, że dzieci czeka rozczarowanie. Wiedziała, że jeśli Święty Mikołaj nie przyjdzie, złamie im to serca, a to z kolei niewymownie przygnębi ich dobroduszną, lecz zapracowaną matkę. Pięć lat wcześniej Teodora zamieszkała z wujem Georgem i ciotką Elizabeth w małym drewnianym domku w Redbate. Jej własna mama ledwo co umarła, a starszy brat Donald, jedyne jej rodzeństwo, wyjechał do Klondike skuszony gorączką złota. Martinowie żyli bardzo skromnie, jednak chętnie przygarnęli osieroconą siostrzenicę, która stała się nieocenioną pomocą dla ciotki, i ukochaną towarzyszką zabaw dzieci. Żyło im się całkiem szczęśliwie do czasu śmierci wuja George'a dwa lata temu, tuż przed Wigilią. Wtedy też w Redbate zapanowały ciężkie czasy i chociaż zarówno Teodora, jak i pani Martin robiły co mogły, ledwie wiązały koniec z końcem. Zwłaszcza w tym roku, kiedy zbiory nie obrodziły. Obie poświęcały wszystko dla dzieci. I jak dotąd ani Jimmy, ani bliźniaczki nie odczuwali jeszcze biedy na własnej skórze. O dziewiętnastej zadzwoniły dzwonki powozu pani Martin i Teodora wybiegła na zewnątrz. – Wejdź do środka, ciotko, ogrzej się! – zaoferowała energicznie. – Ja wyprzęknę net i odprowadzę ją do stajni. – Jest przeraźliwie zimno. Odparła pani Martin znużonym głosem, a nuta zniechęcenia, którą dało się słyszeć w jej tonie, ukłuła Teodorę w samo serce. – Obawiam się, iż to oznacza, że nie będzie świąt dla dzieci – pomyślała ze smutkiem, prowadząc net. Gdy wróciła do kuchni, pani Martin siedziała przy ogniu, twarz ukryła w dłoniach i przeraźliwie szlochała. – Ciotko, ach ciotko, nie płacz! – Zawołała Teodora, która rzadko widywała dzielną i niezachwianą ciotkę z zalaną łzami. – Jesteś zmarznięta i zmęczona. Zaraz przygotuję ci ciepłą herbatę. – Nie o to chodzi, zapłakała pani Martin. To na widok tych wiszących pończoch. Teodoro, nie mam nic dla dzieci. Nic a nic. Pan Porter zgodził się na 40 dolarów za źrebaka, a kiedy popłaciłem wszystkie rachunki, zostały mi zaledwie grosze na podstawowe produkty. I tak zawsze powinnam się cieszyć, że nas na to stać. Jednak na myśl o rozczarowaniu moich dzieci jutro rano serce mi się łamie. Mogłam ich dawno uprzedzić. Wiązałam jednak nadzieję ze sprzedażą źrebaka. Wiem, że to słabość i głupota z mojej strony – Cóż, napijmy się herbaty i chodźmy do łóżek. Przynajmniej oszczędzimy na opale. Teodora udała się do swojego małego pokoiku. Wydawała się bardzo zamyślona. Wyjęła z szuflady nieduże pudełko i zaniosła je do okna. W środku znajdował się prześliczny medalion, złoty z wąską niebieską wstążką. Teodora ważyła go delikatnie w dłoniach i jednocześnie patrzyła poważnym wzrokiem na skąpaną w świetle księżyca prerię. Czy była w stanie pozbyć się ukochanego medalionu, który Donald podarował jej tuż przed swoją wyprawą? Dotąd sądziła, że to wykluczone, wszak była to jedyna pamiątka po przystojnym, zabawnym, impulsywnym i kochanym Donaldzie, który cztery lata wcześniej wyjechał do Klondike z szerokim uśmiechem na chudej twarzy i z sercem wypełnionym nadzieją. Mam dla ciebie medalion, mój darze Boży, oznajmił radośnie. Miał cudowny zwyczaj nazywania jej znaczeniem jej imienia. Na samo wspomnienie Teodora poczuła ucisk w gardle. Nie stać mnie było na łańcuszek, ale obiecuję, kiedy wrócę, przywiozę ci sznur z nanizanymi brukami złota. A potem wyjechał. Przez pierwsze lata listy od niego przychodziły regularnie. Później jednak napisał, że dołączył do grupy jadącej w odległą dzicz i ślad po nim zaginął. Oczekiwanie w napięciu na kolejny list przerodziło się w końcu w rozpacz. Pojawiła się pogłoska, że Donald Prentiss nie żyje. Z wyprawy, do której dołączył, nie wrócił żaden z uczestników. Teodora już dawno straciła nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze zobaczy swojego brata. A medalion stał się pamiątką, szczególnie dla niej drogą. Z drugiej jednak strony ciotka Elizabet była dla niej taka dobra i kochająca. Czy nie powinna więc poświęcić się dla jej dobra? Oczywiście, że tak. Teodora podniosła głowę w bardzo stanowczym geście. Wyjęła z medalionu pukle należące do matki oraz Donalda, być może roniąc przy tym jedną czy dwie łzy, i nałożyła na siebie najcieplejszy płaszcz i szal, jakie miała. Od miasta dzieliło ją 4,5 kilometra. Wiedziała, że pokona tę odległość w godzinę, a z racji wigili sklepy powinny być otwarte do późna. Musiała iść pieszo, jako że klacz miała chore kopyto i ponowne zaprzęganie jej do powozu nie wchodziło w grę. Poza tym ciotka Elizabet nie mogła się o niczym dowiedzieć. Teodora zamierzała zrobić wszystkim niespodziankę. Wymknęła się więc z domu najdyskretniej jak potrafiła i po chwili maszerowała już drogą w świetle księżyca. Otaczała ją biała, majestatyczna preria i tajemnicza, magiczna wręcz, zorza polarna. Było zimno. Jednak Teodora szła raźnym krokiem, więc nie marzła. Trasa prowadząca z Red Butter do Spencer należała do mało uczęszczanych. Po drodze do miasta stał tylko jeden dom należący do pana Lurgana. Gdy dziewczyna doszła do Spencer, udała się natychmiast do jedynego sklepu jubilerskiego. Jego właściciel, pan Benson, przyjaźnił się z jej zmarłym wujem, była więc przekonana, że odkupi od niej medalion. Mimo wszystko, gdy wchodziła do sklepu, serce jej waliło jak oszalałe. – Co jeśli pan Benson okaże się niezainteresowany? – To będzie oznaczało brak Bożego Narodzenia dla Jimiego i bliźniaczek. – Dobry wieczór, panno Teodoro, powitał ją jubiler – Czym mogę służyć? Obawiam się, że należę do niezbyt mile widzianych klientów. Odparła Teodora, uśmiechając się niepewnie. Przyszłam bowiem nie kupić, a sprzedać. Czy mógłby pan, czy zechciałby pan odkupić ode mnie ten medalion? Pan Benson zacisnął usta, wziął do ręki pamiątkę po Donaldzie i przyjrzał jej się uważnie. – Cóż, yy, zwykle nie kupuję rzeczy używalnych, odparł pana namyśle. Ale zrobię to dla ciebie, panno Teodoro. Mogę dać ci cztery dolary za tę błyskotkę. Teodora wiedziała, że medalion kosztował znacznie więcej. Jednak za cztery dolary mogła kupić wszystko, czego potrzebowała, a nie ośmieliła się prosić o więcej. Kilka minut później medalion należał już do pana Bensona. Zaś dziewczyna z czterema szeleszczącymi banknotami w torebce pędziła do sklepu z zabawkami. Pół godziny później wracała do Redbatę objuczona pakunkami. Miała łyżwy dla Jimiego, dwie śliczne lalki dla dziewczynek, a także orzechy, cukierki oraz sporego indyka. Samotną drogę powrotną umilało jej wyobrażanie sobie radości dzieci o poranku. Mniej więcej 400 metrów za domem pana Lurgana droga zakręcała, by ominąć kępę Teodora pokonała zakręt i zatrzymała się jak wryta. Na drodze, niemal u jej stóp, leżał mężczyzna. Miał na sobie grube futro i futrzaną czapkę naciągniętą mocno na czoło oraz uszy. Jedyne, co było widać, to gęsta broda. Teodora nie miała pojęcia, kim może być leżący mężczyzna, ani skąd się tu nagle znalazł. Uświadomiła sobie jednak, że jest nieprzytomny i jeśli nie otrzyma pomocy, zamarznie na śmierć. Ślady konia galopującego przez prerię sugerowały, że nieznajomemu przytrafił się upadek z siodła, ale dziewczyna nie zastanawiała się nad tym zbyt długo. Pobiegła czym prędzej do domu pana Lurgana i postawiła wszystkich na nogi. Chwilę później pan Lurgan wraz z synem zaprzągł konia do sani i ruszył w stronę nieszczęśnika. Gdy tylko Teodora upewniła się, że nieznajomy znajduje się w dobrych rękach, a jej pomoc nie jest już potrzebna, popędziła szybko do domu. Zakradła się cicho do środka, ostrożnie włożyła zabawki do pończoch, Położyła indyka na stole, żeby ciotka Elizabeth od razu go rano zobaczyła i poszła spać. Bardzo zmęczona, ale jeszcze bardziej szczęśliwa. Radość, która wypełniła mały drewniany domek następnego dnia, z nawiązką zrekompensowała Teodorze jej poświęcenie. – Ura! Mówiłem wam, że święty Mikołaj do nas przyjdzie! – wołał rozradowany Jimmy. Jakie wspaniałe łyżwy! Bliźniaczki tuliły do siebie swoje lalki w niemej ekstazie, ale najlepsza ze wszystkiego była mina ciotki Elizabet. Przyszła kolej na przygotowanie obiadu i wszyscy rzucili się do pomocy. Gdy Teodora zerknęła do pieca i obwieściła, że indyk jest już gotowy, pod dom podjechały sanie. Rozległo się pukanie do drzwi, a kiedy dziewczyna popędziła je otworzyć, na progu stał pan Lurgan oraz duży, wąsaty i brodaty mężczyzna w futrze, w którym rozpoznała nieznajomego leżącego na drodze. Ale chwila. Czy to na pewno był ktoś nieznajomy? W wesołych, brązowych oczach skrzyły się dawno zapomniane przez nią wesołe iskierki. Na ten widok aż jej się zakręciło w głowie. Donald! – O, Donald! – zaraz potem znalazła się w objęciach mężczyzny, płacząc i śmiejąc się jednocześnie. Był to rzeczywiście Donald. Przez kolejne pół godziny wszyscy próbowali mówić jednocześnie, a indyk spaliłby się na wiór, gdyby nie przytomność umysłu pana Lurgana, który najmniej podekscytowany z całej czaredy wyjął mięso z pieca i postawił na blacie myśleć, że do ciebie znalazłam wczoraj wieczorem. Nigdy bym nie przypuszczała, zawołała Teodora. Donaldzie, a co, gdybym nie poszła do miasta? Zapewne umarłbym z wyziębienia. Odparł jej brat z powagą w głosie. Przyjechałem wczoraj ostatnim pociągiem do Spencer i uznałem, że nie mogę czekać do rana. Niestety to była Wigilia. Nie dało się wynająć żadnego powozu, więc wziąłem konia. Coś przestraszyło go po drodze przy tej kępie topoli i stanął dęba. Na wpół spałem, myśląc o mojej małej siostrze, więc wystrzeliłem z grzbietu i zapewne uderzyłem głową w drzewo. Następne, co pamiętam, to kuchnia pana Lurgana. Nic poważnego mi się nie stało, jedynie obita głowa i ramię. Ale, ale, mój darze Boży, jak ty wyrosłaś. Nie mogę uwierzyć, że jesteś tą małą siostrzyczką, którą żegnałem cztery lata temu. Zapewne miałaś mnie już za martwego. Tak. Donaldzie, gdzie ty się podziewałeś? Pojechałem na północ z grupą poszukiwaczy. Pierwszy rok był bardzo ciężki, nie wszyscy go przeżyli. Poza tym znajdowaliśmy się na terenach, na których nie uświadczysz poczty. Już mieliśmy zrezygnować, pogrążeni w rozpaczy kiedy trafiliśmy na prawdziwą żyłę złota. Przywiozłem całkiem pokaźny stosik, więc od tej pory nie będzie biedy pod tym dachem. Już nie musicie się martwić o hipotekę i rachunki. Tak się cieszę w imieniu ciotki, odparła Teodora z błyskiem w Ale jeszcze bardziej z tego, że wróciłeś. Tak bardzo, że nie wiem, co zrobić i co powiedzieć. Mogłabyś na przykład podać obiad? Odezwał się Jimmy urażonym tonem. Indyk stygnie, a ja umieram z głodu. Zasiedli więc przy stole pośród śmiechów. I był to najbardziej szczęśliwy i radosny świąteczny obiad, jaki widział mały drewniany domek w Redbate. Koniec.